Polityka międzynarodowa Józefa Piłsudskiego i trzy Rosje biała, czerwona i nieimperialna w roku 1919. O tym w 30. odsłonie historii żywej poświęconej wielowiekowym relacjom Polski z naszym wschodnim sąsiadem. Od Rusi po Rosję. Z 11 na 12 listopada 1918 roku rozejmem podpisanym w Lasku Kąpieni pod Paryżem zakończyła się Wielka Wojna. Odradzała się Rzeczpospolita po 123 latach zaborów, ale bez ustalonej granicy wschodniej, o którą Polacy musieli już niebawem walczyć. W Rosji przez cały niemal rok 1919 toczyła się wojna domowa, w której Czerwoni ostatecznie pokonali Białych. Czy Piłsudski poprzez wstrzyma działań na Polskim Froncie Wschodnim przyczynił się do tego sukcesu Lenina, a tym samym porażki generała Antona Denikina. Taki zarzut pojawił się już w 1920 roku. Dlaczego przyszły marszałek nie pomógł zatrzymać czerwonej zarazy? Zarzucali to Piłsudskiemu i później Aleksander Sołżenicyn, Józef Mackiewicz czy Jędrzej Giertych. Czy w wydarzenia mógł zaangażować się Zachód? Czy Piłsudski rozważał porozumienie z Denikinem, aby pokonać bolszewików? Czy takie porozumienie było w interesie obu stron? Jednocześnie trwały tajne rozmowy z wysłannikami Lenina w Białowierze, a następnie w Mikaszewiczach. Lenin sowietyzował Rosję, ale miał w planach sowietyzację Polski i marsz do Berlina. Czy w tej skomplikowanej sytuacji zamiast białej lub czerwonej Rosji mogła powstać Rosja inna, to znaczy demokratyczna, nieimperialna? I czy Piłsudski mógł oczekiwać dobrych relacji z naszym wschodnim sąsiadem? Historia Żywa Profesor Andrzej Nowak jest gościem programu pierwszego Polskiego Radia, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Jakim słowem, panie profesorze, a może słowami nazwać można ten rok 1919 w dziejach Polski? No bo rok 1918 jest rokiem odrodzenia Rzeczpospolitej. A ten rok 1919? Próby. Jeśli jedno słowo miałoby tutaj streścić moje wyobrażenie o tym, jak nazwać ten rok, to właśnie byłoby słowo próby. Ponieważ i strona sowiecka podejmowała generalną próbę z marszu dojścia do centrum Europy. To się nie udało od razu na wstępie 19 roku, o czym będziemy jeszcze mówili. I potem... Znów będzie wracała w kierownictwie sowieckim, bolszewickim, bo tak się ta partia nazywała, Rosyjska Komunistyczna Partia Bolszewików. Zastanawiano się nad wznowieniem tej próby, kiedy przetoczy się przez Rosję wojna domowa, w której bolszewicy osiągną przewagę, niemal już zwycięstwo w ciągu tego właśnie 19 roku. Z kolei po stronie polskiej to utworzenie rządu, który De facto zjednoczył politycznie Polskę, a w każdym razie dał taką zbalansowaną reprezentację polityczną różnym siłom, które składały się na pełny krajobraz sceny politycznej polskiej. Od narodowej demokracji do socjalistów. Ten rząd na czele oczywiście z premierem Paderewskim utworzony w styczniu 19 roku. Oczywiście tutaj bardzo ważne było stanowisko naczelnika państwa, czyli Józefa Piłsudskiego. Jednocześnie podejmowane wysiłki w Paryżu, które koordynował i w jakiś sposób nadawał im ton to Roman Dmowski, składały się na próbę ustabilizowania miejsca Polski na nowej mapie Europy. O ile Dmowski przede wszystkim odpowiadał, jeśli można tak powiedzieć, przyjął na siebie tę odpowiedzialność za to miejsce wśród mocarstw zwycięskich zachodnich i granicę zachodnią i tu napotkał na bardzo potężne przeszkody ze strony wrogiej Polsce polityki, zwłaszcza Wielkiej Brytanii, premiera Davida Lloyd George'a. O tyle Piłsudski miał w swoim ręku większość narzędzi, za pomocą których kształtował politykę wschodnią, tę, która nas interesuje w cyklu audycji o stosunkach z Rosją. I... Pod tym względem można powiedzieć, że rok 19 świadomie wykorzystywał Piłsudski jako czas próby przygotowania tej wielkiej próby uzyskania przez Polskę geopolitycznej suwerenności w tej części Europy. A do tego potrzeba mu było mnóstwo szczęścia. Właściwie wiele z tego szczęścia już się ziściło w roku 18 i dziewiętnastym. Nadal ono trwało. A polegało ono już nie tylko na upadku trzech mocarstw rozbiorowych w trakcie pierwszej wojny światowej, ale także już w dziewiętnastym roku na wojnie domowej w Rosji. No bo jeżeli Rosja nie jest zjednoczona, Niemcy są pokonane, Austro-Węgry nie istnieją już w ogóle, no to można marzyć o próbie zbudowania suwerenności Rzeczpospolitej, odrodzonej Rzeczpospolitej, nie tylko jako małego krajku który podlega woli i ochronie zwycięskich mocarstw zachodnich, ale państwa, które próbuje decydować samo o sobie. Jak? Przez zmianę właśnie konfiguracji geopolitycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Dlatego użyłem takiego właśnie określenia, suwerenność geopolityczna. A podstawą tego projektu, który przypisuje się słusznie Piłsudskiemu, jest no, jednak odbudowanie Ukrainy, odbudowanie Wielkiego Księstwa Litewskiego, czy jednoczącego Litwę z Białorusią, wspólnie i owo Wielkie Księstwo Litewskie i Ukraina odrodzona, ściśle połączone z Polską węzłem federacji, czy jakąś inną formułą związku politycznego i przez to stanowiące zupełnie nową jakość, nową siłę polityczną, pozwalającą utrzymać się pomiędzy Niemcami a Rosją, bo wiadomo było, że Niemcy choć przegrały pierwszą wojnę to przecież nie zniknęły i odrodzą się prędzej czy później. I wiadomo było, że Rosja choć toczy teraz wewnętrzną wojnę domową to także odzyska prędzej czy później, raczej prędzej niż później siły i to właśnie od tego czy uda się stworzyć pomiędzy nimi pewien blok państw energicznie kierowanych i potrafiących ze sobą współpracować. Oczywiście w nawiązaniu także dobrych stosunków ze zwycięskimi mocarstwami zachodnimi. Od tego mogło zależeć to, czy przetrwa po prostu ta niepodległość Polski i tę szansę właśnie próbował Józef Piłsudski swoimi manewrami politycznymi i wojskowymi w roku 19 przygotować. Powiedział pan profesor o tym, że bolszewicy podjęli próbę dojścia do Europy na początku 1919 roku. Bez sukcesu. Jakie znaczenie, jaką rolę w tych działaniach odegrała Polska? Jaka była reakcja Polski, reakcja Rzeczpospolitej na tę próbę? O tym mówiliśmy już, zaczęliśmy mówić podczas poprzedniej naszej audycji. Że kiedy tylko dogasły działania wojenne na froncie zachodnim, skończyła się pierwsza wojna światowa w Europie, wąsko rozumiana pierwsza wojna światowa, ta, której symbolicznym zamknięciem był 11 listopada 18 roku i kapitulacja wojsk niemieckich wobec zwycięskich armii Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Od razu bolszewicy ruszyli do swojej wojny, wojny ofensywnej, do agresji, która była pod czerwonym sztandarem prowadzona jako przygotowanie zupełnie nowej mapy Europy, Europy Zjednoczonej, ale Zjednoczonej pod władzą komunistów, bolszewików ze stolicą w Moskwie jedną, a drugą w Berlinie, bo taki duopol był podstawowym celem i elementem programu geopolitycznego Lenina i jego trzech towarzyszy z Politbiura, to znaczy Trockiego, Stalina i Kamieniewa, bo wtedy te cztery podstawowe osoby tworzyły centrum władzy bolszewickiej. Oni wszyscy uważali, że główne zadanie dla stworzonej w ciągu 1918 roku Armii Czerwonej i dla partii bolszewickiej, dla skupionych wokół niej także niewielkich jaczejek, jak się wtedy mówiło, czyli komórek, bo tyle znaczy słowo jacejka w języku rosyjskim, komórek, z których miały wyrosnąć partie komunistyczne dla innych krajów Europy, wszystkie pod kontrolą Moskwy, że razem te siły będzie można, a nawet trzeba będzie koniecznie rzucić w imię rewolucyjnej ideologii na zachód i dojść do Berlina, ponieważ tam jest centrum najliczniejszego w Europie proletariatu, czyli klasy robotniczej najsilniejszej poza bolszewicką partią w Rosji, najsilniejszej formacji komunistycznej, która zaczęła się tak właśnie nazywać pod koniec XVIII roku w Niemczech i że połączenie tych sił zarówno komunistycznych, jak i najprościej mówiąc sił geopolitycznych, industrialnych, militarnych, jakimi dysponują Rosja i Niemcy, tyle że pod czerwonym sztandarem przeważy całą sytuację na kontynencie europejskim, no bo jeśli będą czerwone Niemcy i czerwona Rosja, to nie tylko tak jak mówił o tym Stalin, a myśmy to przypominali w poprzedniej audycji, będą musiały zniknąć, przestaną mieć w ogóle rację bytu niepodległe, karłowate, jak krzydził Stalin, rządy burżuazyjne pomiędzy Rosją a Niemcami, a więc Polska, Ukraina, Litwa. Łotwa, ale także Czechosłowacja, Węgry czy inne kraje, one miałyby zniknąć oczywiście, ale de facto miało to oznaczać podbicie całego kontynentu europejskiego przez siłę tej zjednoczonej rosyjsko-niemieckiej czerwonej ideologii komunistycznej. To był główny cel strategiczny bolszewików. Jego realizowanie zależało od możliwości. Lenin był pragmatykiem do szpiku kości wiedział, że ten cel to jest jego obowiązek, powiedziałbym partyjny, ideologiczny, ten wielki cel podboju całej Europy pod czerwony sztandar, ale wiedział także, że najważniejsze jest taktycznie utrzymać tę władzę, którą zdobyło się w Rosji, więc nie można zmarnować tej władzy, a skoro ujawniła się bardzo wyraźnie właśnie na początku dziewiętnastego roku opozycja w samej Rosji, wcześniej słaba. Teraz, czyli na progu 19 roku, coraz mocniejsza opozycja w postaci tak zwanych białych generałów, to znaczy reprezentantów tej starej kadry oficerskiej, która tworzyła kościec armii carskiej i która w większości nastawiona była na restaurację, na odnowienie carskiego systemu. Te trzy główne ośrodki to na Syberii, ośrodek na zachodniej Syberii, Skupiony wokół admirała Aleksandra Kołczaka na południu, a więc na stepach nadczarnomorskich na terenie no, dzisiejszego pogranicza Ukrainy i Rosji. Ośrodek generała Antona Denikina, notabene uwolnionego z bolszewickiej niewoli przez polskich żołnierzy, przez żołnierzy generała Dowburmuśnickiego w 18 roku. No a na północy blisko Piotrogrodu na terenie Estonii i Łotwy działająca najmniejsza z tych trzech ośrodków grupa operacyjna generała Judenicza. I te trzy ośrodki Białej Rosji rzeczywiście rzuciły pewnego rodzaju wyzwanie czerwonym w ciągu 19 roku i one niewątpliwie sprzyjały zatrzymaniu tej pierwszej ofensywy Armii Czerwonej, która ruszyła na zachód, zdobyła, pamiętamy, Wilno 5 stycznia już 19 roku, i szła, jak się zdawało, niepowstrzymaną ławą w stronę Warszawy, by dalej dojść do Berlina. Ta armia zatrzymana została z jednej strony przez potrzebę, no jednak, obrony władzy bolszewickiej w centrum, przed białymi, a z drugiej strony przez fakt załamania nadziei rewolucyjnych w Berlinie. Na progu 19 roku partia komunistyczna w Niemczech została osłabiona bardzo brutalnymi skądinąd także działaniami niemieckich sił skrajnie prawicowych, które doprowadziły do zamordowania Róży Luksemburg i innych, kilku innych przywódców tej właśnie niemieckiej partii komunistycznej, co na pewien czas no, osłabiło nadzieję, że komuniści już będą czekali gotowi na Armię Czerwoną w Berlinie. Te nadzieje zostały odsunięte trochę dalej. Zwłaszcza, że zdawało się, że stabilizuje się rząd socjaldemokratyczny w Niemczech. Rząd, który no jednak bynajmniej nie chciał poddać się Moskwie, a to oznaczało, że ten scenariusz błyskawicznego zajęcia Europy przez Armię Czerwoną i podania ręki przez Armistę, czerwonym gospodarzom w Berlinie nie ma w tej chwili szans natychmiastowej realizacji. Co najważniejsze jednak pomiędzy Berlinem, a Moskwą pojawiła się Armia Polska, Wojsko Polskie, które zatrzymało postępy tej ofensywy, rozpoczynając w ten sposób wojnę sowiecko-polską. W połowie lutego 19 roku te regularne walki między Wojskiem Polskim błyskawicznie formowanym pod komendą naczelnika Piłsudskiego, a Armią Czerwoną Frontem Zachodnim, który nacierał od strony rosyjskiej. One w okolicy mostów na terenie dzisiejszej Białorusi nawiązały bezpośrednią walkę i od tej pory, czyli od połowy lutego 19 roku trwa niewypowiedziana wojna sowiecko-polska. Przypomnijmy jednoznacznie, agresorem była strona sowiecka, która szła, by zniszczyć Polskę, by zatknąć na terenie Polski w Warszawie. Czerwony sztandar i iść dalej przez Republikę Sowiecką, dla której już był stworzony rząd. Przypomnę, ogłoszono jego skład w Izwiestiach, czyli w rządowym organie państwa sowieckiego, Rosji sowieckiej. Izwiestia ogłosiły po prostu skład nowego rządu sowieckiego na czele z Samuelem Łazowertem, Piotrem Brodowskim-Bratmanem i kilkoma innymi równie nieznanymi na szczęście dzisiaj działaczami komunistycznymi skupionymi w Moskwie pod patronatem Lenina. Są i pozostają nieznani dlatego, że ta cała operacja została zatrzymana przez Wojsko Polskie i bolszewicy przez następne miesiące raczej będą skupiali się na wojnie wewnętrznej z Białymi. Armia Czerwona zaatakowała Polskę, toczyła się wojna, bolszewicy byli agresorami. Czy Armia Polska mogła atakować dalej i przesuwać front na wschód? No bo w którymś momencie Józef Piłsudski zatrzymał działania na Polskim Froncie Wschodnim i jak potem się okazało przyczynił się do sukcesu bolszewików. Tym samym do porażki to na Denikina czy też białych generałów. Historycy liczą, że Armia Czerwona miała około 3,5 miliona żołnierzy, Armia Białych Generałów 600 tysięcy. Jak zatem te rachunki matematyczne połączyć z rachubami politycznymi? Matematyka jest bardzo ważna i to akurat w mojej pracy znalazło się takie zestawienie faktycznych sił, którymi dysponowali czerwoni i biali w sierpniu 19 roku. Przepraszam, że mówię o swojej pracy, ale wydaje mi się, że najdokładniej źródłowo właśnie zbadałem to zagadnienie, o które pyta pani redaktor, to znaczy czy Piłsudski uratował czerwoną władzę w Moskwie od zguby i czy mógł postąpić inaczej. Nadużywając, skrajnie manipulując moimi ustaleniami, niejaki Piotr Zychowicz postawił tezę o pakcie Piłsudski-Lenin. Tego typu publicystyczne tezy, które nie mają nic wspólnego z historyczną, rzetelną analizą, a służą wyłącznie wywołaniu jakiegoś poczucia winy, czy z kolei poczucia triumfu samego publicysty, który uważa, że odkrył jakąś nową tezę, warto potraktować tak jak na to zasługują, czyli jako po prostu manipulacje. Skąd te mocne słowa, dlaczego taka stanowczość mojej wypowiedzi? No cóż, w odróżnieniu od publicystów, którzy się tym zajmują właśnie tak jak Sołżenicyn czy Mackiewicz, czy Zychowicz przy całej gigantycznej różnicy między poziomem autorytetu, zdolności i zasług tych autorów. Żaden z nich nie zajmował się tym zagadnieniem jako historyk. Żaden nie miał dostępu do tych materiałów, którymi mogliśmy dysponować w latach 90. XX wieku, kiedy archiwa rosyjskie otwarły się na kilka lat i kiedy także miałem okazję z nich korzystać. Oczywiście także mając dostęp do archiwów polskich. Gościem audycji Historia Żywa w programie pierwszym polskiego radia jest profesor Andrzej Nowak. Historia Żywa. Przed kilkoma minutami pytałam pana profesora o to, czy Józef Piłsudski, zatrzymując w którymś momencie Marsz Armii Polskiej na Wschód w wojnie polsko-bolszewickiej, przyczynił się do zwycięstwa bolszewików i porażki białych generałów. Dlaczego w ogóle wojsko zatrzymał? Wspomniał pan o tezach publicystów i w opozycji do nich o badaniach historyków, o archiwaliach, do których miał pan dostęp i które pan badał, co wynika dokumentów. Jaki był układ sił po obu stronach w tej bardzo skomplikowanej sytuacji i jaka była w ogóle sytuacja w Europie? Po pierwsze stwierdzenie banalne dla osiągnięcia, którego nawet nie trzeba wizyty w archiwach. Trzeba spojrzeć po prostu na kontekst historyczny tego momentu. Otóż sytuacja, o którą, o którą trwa debata publicystyczna, wiąże się z schyłkiem lata roku 19. Wtedy Wojsko Polskie prowadzi ofensywę w kierunku wschodnim głównie na terenie Białorusi, dobywa Mińsk Białoruski, oczywiście na początku sierpnia 19 roku. Teoretycznie może iść dalej, na wschód i wtedy powstaje pytanie, dlaczego Piłsudski zatrzymuje te działania wojenne. Odpowiedź, którą łatwo sformułować, ale która pozostaje jednak odpowiedzią niepełną, mówiąc najdelikatniej, ogranicza się czasem w tych publicystycznych rozważaniach do stwierdzenia, dlatego Piłsudski wstrzymał tę ofensywę, że... Po pierwsze nie chciała, żeby wygrali Biali, a ci akurat w tym momencie prowadzili swoją ofensywę. Anton Denikin, który pozostał na placu boju, ponieważ siły Kołczaka, te syberyjskie, zostały już wcześniej rozbite przez Czerwonych, a więc teraz to Denikin, ten południowy ośrodek, był najważniejszy, najliczniejszy i docierał aż do Kurska, do Orła, czyli no na odległość 300-400 kilometrów na południe od Moskwy, ze swoimi zagonami kawaleryjskimi. I to jest moment, kiedy wysłannicy Piłsudskiego prowadzą, znaczy formalnie, to jest delegacja Polskiego Czerwonego Krzyża, rozmowy z rosyjskim, sowieckim Czerwonym Krzyżem na temat wymiany jeńców, a towarzyszą temu poufne rozmowy wysłannika Piłsudskiego, czy upełnomocnionego przez Piłsudskiego, hrabiego Michała Kosakowskiego w sprawie wstrzymania działań wojennych na froncie polsko-bolszewickim. Otóż ten fakt rozmów, które miały swoją pierwszą część Białowieży, drugą już nieco później na progu jesieni 19 roku w Mikaszewiczach, tam w rozmowach będzie brał udział ze strony sowieckiej Julian Marchlewski, znany polski komunista, ze strony marszałka Piłsudskiego głównym reprezentantem będzie kapitan Ignacy Berner. Te rozmowy były sondażem prowadzonym przez Piłsudskiego na temat no, możliwości wstrzymania na dłużej tych działań wojennych pod pewnymi warunkami politycznymi, których spełnienia Piłsudski raczej się nie spodziewał. Otóż pamiętajmy, że dopiero w końcu czerwca podpisany został traktat wersalski z Niemcami. Niemcy formalnie były krajem pokonanym, ale niepogodzonym z klęską i na granicy zachodniej Polski wciąż znajdowała się siła zbrojna niemiecka. Mniej więcej łącznie w Niemczech było wtedy zorganizowanych sił zbrojnych Reichswery, czyli Armii Niemieckiej. Około 200 tysięcy, a dopóki Niemcy, czyli Republika Weimarska, nie ratyfikowały traktatu wersalskiego, nie było żadnej gwarancji od tej zachodniej strony, że Polska może czuć się bezpieczna od zachodu. To znaczy, że można na przykład całe wojsko rzucić na wschód, bo mamy spokój na zachodzie. Nie. Spokoju na zachodzie Polska nie miała na pewno przynajmniej do stycznia 2020 roku, bo wtedy dopiero te sprawy ratyfikacyjne traktatu wersalskiego się rozstrzygają. A więc tylko polityk nieodpowiedzialny, awanturnik, ryzykant, ktoś, kto jest gotów narazić istnienie państwa na zniszczenie, wbrew działając woli no, właściwie wszystkich stronnic politycznych, bo żadne nie było zainteresowane z tych reprezentowanych w Sejmie taką awanturniczą polityką na wschodzie, tylko radykalna i nieodpowiedzialna polityka mogłaby rzucić wszystkie siły Polski na wschód przeciwko Moskwie. Druga okoliczność, którą warto przypomnieć, to jest fakt, że Piłsudski poprosił premiera Paderewskiego, by ten zapytał Radę Najwyższą Entente, czyli przywódców państw zachodnich, zwycięskich mocarstw, czy są one gotowe poprzeć przede wszystkim sprzętowo i politycznie, nie angażując własnych sił militarnych, ale wyrazić jednoznaczną aprobatę dla planu polskiej ofensywy na Moskwę. Ta kwestia została postawiona przez premiera Paderewskiego w pierwszej połowie października i premier Paderewski uzyskał jednoznacznie negatywną odpowiedź od strony mocarstw zachodnich. Nie chcemy, żebyście prowadzili ofensywę na Moskwę, jeżeli zrobicie to nie macie naszego poparcia. No i czy w tej sytuacji, kiedy Wojsko Polskie zależało właściwie w stu procentach, od dostaw sprzętowych od państw zachodnich, bo przecież nie istniał polski przemysł zbrojeniowy. Bez poparcia politycznego państw zachodnich, Polska no, ryzykowała także swoją granicą zachodnią. Czy można było podjąć taką wyprawę na Moskwę w październiku 19 roku, tak jakby sobie życzyli tego generał Denikin, Aleksander Sołżenicyn, Józef Mackiewicz czy Piotr Zychowicz. No, odpowiedź wydaje się oczywista. Nie wolno było odpowiedzialnemu politykowi polskiemu tak postąpić. I wreszcie ostatni argument, także niezwykle ważny, bo bardzo praktyczny. Wojsko Polskie w tym momencie kiedy pani redaktor wymieniła dane dotyczące liczebności Armii Czerwonej i Armii Białych, odpowiednio mniej więcej 3,5 miliona żołnierzy w Armii Czerwonej i około 650 tysięcy w Armii Białych, Wojsko Polskie w tym momencie zbliżało się do 600 tysięcy żołnierzy. W ogromnej większości był to żołnierz w ogóle niewyszkolony, jak to się mówi językiem wojskowym, nieostrzelany, dopiero co wcielony do szeregów, pozbawiony doświadczenia bojowego, no i czy takiego surowego można było użyć skutecznie do wyprawy, jakiej nie udało się zrealizować, przypomnijmy, skutecznie takim wodzom i takim siłom, jak wielka armia Napoleona I, czy jak nieco później, także podporządkowanej niemal w całości Europie, której siłami wojskowymi na czele z Wehrmachtem kierował Adolf Hitler w 1941 roku. Więc to Piłsudski miał zrobić to, czego nie potrafili zrobić dużo większymi siłami relatywnie Napoleon czy Hitler, tylko dlatego, że kawiarniani publicyści lub ludzie dyszący nienawiścią do Polski, jak Denikin czy Sołżenicyn, bo ci ludzie do szpiku kości nienawidzili Polski obaj byli skrajnie wielkoruskimi nacjonalistami. Smutno to powiedzieć o wielkim skądinąd pisarzu Aleksandrze Sołżenicy nie, ale ten pisarz, autor archipelagu, Gułak między innymi, jednoznacznie opowiedział się po stronie najtwardszego imperializmu rosyjskiego, dając temu dowód jednoznaczny, kiedy przyjął Najwyższe odznaczenie z rąk podpułkownika KGB Władimira Putina i jednoznacznie wyjaśniając, że nie chciał przyjąć tej nagrody z rąk prezydenta Jelcyna, a przyjął ją z rąk Putina, bo Jelcyn osłabił Rosję, a Putin wzmacnia Imperium Rosyjskie. Otóż jeżeli zatem stajemy po stronie tych, którzy bronią imperializmu rosyjskiego, to możemy rzeczywiście podtrzymać tę tezę, którą omawiamy tak długo, No, ale może dlatego warto ją długo omawiać, żebyśmy wyjaśnili do końca, dlaczego Piłsudski nie poparł wtedy swoją ofensywą, polską wielką ofensywą działań Armii Białych. Oczywiście, Podsumowując pani... jeszcze, mm. oczywiście warto dodać, że były względy polityczne, o których także trzeba pamiętać i których Piłsudski nie ukrywał. Jeżeli wygrałaby Biała Rosja, to pozycja polityczna Polski byłaby w mocarstwach zachodnich w tym momencie znacznie słabsza, ponieważ łatwiej było Francji zwłaszcza zawrzeć natychmiastowe porozumienie także o granicach w Europie Wschodniej z reprezentantami Białej Rosji niż Rosji Czerwonej. Jeżeli utrzymywali się na razie w Moskwie zagrożeni wciąż przez białą ofensywę Czerwoni, to wtedy właśnie Polska zyskiwała szansę na realizację owej próby, o której mówiliśmy na początku, czyli próby stworzenia potężnego bloku krajów z Ukrainą, Wielkim Księstwem Litewskim, czyli Litwą i Białorusią, połączonymi razem z Polską, jakimś rodzajem sojuszu czy federacji, by już nie zagroził nam rewizjonizm, ani rosyjski, ani niemiecki. Wróćmy do tych poufnych, tajnych rozmów przedstawiciela Piłsudskiego z bolszewikami, o których już pan profesor wspomniał. Jakie to warunki były tam stawiane podczas tych spotkań w Białowieży, później w Mikaszewiczach? Najważniejsze dwa. Jeden dotyczył wstrzymania propagandy komunistycznej przez bolszewików w Polsce. Piłsudski wiedział, że szans na realne zaakceptowanie tego rodzaju warunku nie ma, bo jest on sprzeczny z naturą ideologii i praktyki bolszewików. Opierają się oni na eksporcie swojej propagandy za wszelką cenę i wszystkimi sposobami, po to by rozkładać kolejnych przeciwników i opanowywać kolejne kraje swoimi wpływami. Ale taki warunek został postawiony. Ważniejszy był warunek drugi bo ten był sprawdzalny, a mianowicie Piłsudski domagał się uznania prawa Ukrainy do niepodległości Ukrainy Narodowej, to znaczy Ukrainy, na której czele stał reprezentant tych niepodległościowych sił, Simon Petlura. Bolszewicy tego warunku absolutnie uznać nie chcieli. Gdyby powiedzieli zgadzamy się, niech będzie Petlura i było to na piśmie, to Piłsudski być może Byłby przekonany do tego, żeby przyjąć defensywną, na trwałe defensywną postawę wobec bolszewików, nie szykując, no, ewentualnie się do następnego rozstrzygającego starcia z bolszewikami. Ale tego warunku bolszewicy nie tylko nie przyjęli, ale Lenin nazwał go na poświęconym rozważaniu tych warunków piłsudzkiego spotkaniu politbiura warunkiem kryminalnym. Powiedział wprost, jeżeli ktoś oczekuje, że gospodarz Kremla zaakceptuje oderwanie Ukrainy od Rosji, ten jest kryminalistą. No i to jest odpowiedź nie komunisty, tylko odpowiedź wielkoruskiego imperialisty, jakim w tym przypadku okazał się Lenin. I to Piłsudski zakładał, był pewien niemal, że taką odpowiedź uzyska, ale chciał to sprawdzić, bo zdawał sobie sprawę, że Wśród wielu polityków w Polsce, zwłaszcza narodowa demokracja, ale nie tylko, także ludowcy będą parli do zawarcia pokoju z tą Moskwą jaka jest, no bo skoro bolszewicy utrzymali się przy władzy, czy utrzymują przy władzy w Rosji, to zabrzyjmy z nimi pokój, no po pierwsze, żeby oszczędzać życie ludzi, żeby ustabilizować sytuację w Polsce, ale po drugie dlatego, że może ten pokój będzie trwały, może bolszewicy nie będą chcieli iść dalej na zachód. No to Piłsudski chciał mieć jasny sprawdzian, który pokaże intencje bolszewików. Skoro bolszewicy nie rezygnują z podporządkowania Ukrainy, no to pytanie, czy nawet jeśli teraz ograniczą się tylko w cudzysłowie do zajęcia Kijowa. Czy Ukrainy Środkowej, czy zrezygnują w przyszłości z Lwowa, z Ukrainy Zachodniej, którą każdy Polak w tamtym czasie uważał za nieodłączną część państwa polskiego? To pytanie było teoretyczne i Piłsudski doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że ukraińska niepodległość jest tak ważna dla gospodarzy Kremla, także Czerwonych, że nie zrezygnują z ofensywy w kierunku zachodnim, w ofensywy, w której będą musieli zmierzyć się z Polską. Józefowi Piłsudskiemu zarzuca się, że mógł, a nie porozumiał się, a to z Denikinem, a to z Leninem, że skazał Polskę na wojnę, wojnę przedłużającą się, krwawą, wykańczającą Polskę. Jak pan profesor odpowiada tym, którzy głoszą takie tezy, że mógł się porozumieć z Denikinem, a może z Leninem? Pewnego rodzaju argumentację przedstawiłem, ale pozwolę sobie dodać do tego jeszcze kilka słów o postawie reprezentantów Białej Rosji. Ta postawa była bardziej uczciwa od postawy bolszewików, bo ci ogłaszali prawo narodów do samostanowienia, do niepodległości, a jednocześnie po cichu twardo mówili żadnej niepodległości dla Ukrainy, a Polska, no, jeżeli jakaś ma być uznana, to tylko jako Polska Republika Sowiecka. Takie były istotne ich intencje. Gdy idzie o Białych, ci z kolei jasno mówili w rozmowach z wysłannikami, których kierował do nich Piłsudski jako naczelnik państwa. Pamiętajmy, że były prowadzone intensywne negocjacje z Białymi, w szczególności z ośrodkiem Denikina, ulokowanym w Taganrogu nad Morzem Azowskim, gdzie... Misja zarówno polityczna, jak i wojskowa Polski prowadziła rozmowy na temat współpracy wojskowej między Białymi, Denikina, a Wojskiem Polskim, jak też na temat warunków politycznych tej współpracy na przyszłość. I Denikin bardzo jasno, stanowczo i uczciwie mówił, nie oddamy wam ani centymetra kwadratowego. Wilno musi być miastem rosyjskim, Lwów musi być miastem rosyjskim. To było jasne diktum Denikina wynikające z jego uczciwej, oficerskiej mentalności obrońcy jedinoj niedilimoj Rosji, czyli jednej niepodzielnej Rosji, która w jego mentalności podzielanej przez ogromną większość elit dawnej Rosji tworzyła nie tylko Rosja właściwa, ale również cała Ukraina i cała Białoruś i Litwa także powinna być nadal w granicach odrodzonego Imperium Rosyjskiego. Czy na takich warunkach można było porozumieć się z faktycznym przywódcą Białej Rosji. Czy można byłoby znaleźć partię w Polsce poza partią komunistyczną, służącą Moskwie, służącą zagładzie Polski? Czy można było znaleźć prawdziwie polską partię, jakąkolwiek ludowców, socjalistów czy narodowców, którzy pogodziliby się z tym, że Wilno ma być miastem rosyjskim, że Lwów ma być miastem rosyjskim, że Grodno ma być miastem rosyjskim? że Krzemieniec ma być miastem rosyjskim. Takie warunki współpracy proponował Denikin. Czy w takim razie możemy się dziwić, że strona polska nie była gotowa do tego rodzaju współpracy daleko idącej? Raczej Piłsudski chciał zobaczyć kto kogo w tej wojnie domowej w Rosji. Czy Denikin przemoże Lenina? Czy Lenin jednak wygra? Jeżeli Denikin reprezentuje słuszną postawę większości Rosjan, to dlaczego większość Rosjan go nie popiera? Dlaczego większość Rosjan nie idzie za Denikinem? Zobaczymy, takie było stanowisko Piłsudskiego. Niestety okazało się, że większość Rosjan nie poszła za Denikinem, sparaliżowana strachem, zmęczona trwającą szósty rok wojną. Większość Rosjan zajęła stanowisko bierne, albo też biernie także poparła bolszewików, nie stworzyła w każdym razie dla Denikina wystarczającego oparcia w jego ofensywie na Moskwę. Czy Polska miała zastąpić Rosjan w walce o białą Rosję? Wszystkie pytania, które powtarza pani redaktor, co z jednej strony bardzo mi odpowiada, bo lubię reagować na tezy, które wydają mi się łatwe stosunkowo do obalenia, do podważenia argumentami, ale z drugiej strony irytują mnie te pytania, ich stałe ponawianie w naszej debacie publicystycznej, czy historycznej, ponieważ one jakby wciąż nawiązują do jednej postawy. To Polska jest zawsze winna. To Polska odpowiada za jakieś największe nieszczęścia w historii. Jest to kompletna bzdura i kompletne zafałszowanie prawdziwego obrazu historii, także historii roku 19. To nie Polska jest winna nieszczęść, które wtedy spadają na Rosję. To władza bolszewicka, która chce realizować program podboju świata, zaczynając od podboju własnego kraju, czyli Rosji. I biali Rosjanie zaślepieni w swoim imperializmie, którzy nie są gotowi pójść na żadne ustępstwa w stosunku do nierosyjskich narodów imperium, nie dając nawet cienia nadziei na niepodległość Ukrainie, Białorusi, Litwie i pozostawiając Polskę jako małą gubernię, czy też zespół guberni na Zachód od Bugu jako przyczółek czy też marchię zachodnią Wielkiego Imperium Rosyjskiego. Czy tego rodzaju sytuacja była do przyjęcia przez kogokolwiek w Polsce? Myślę, że uczciwa odpowiedź jest jasna i jednoznaczna. Nie Polska była winna tej straszliwej fali zbrodni, która wylała się z bolszewickiego centrum, ale winna była ideologia komunistyczna, która tam zatriumfowała i winna była struktura Imperium Rosyjskiego, która zaćmiła świadomość większego niebezpieczeństwa, jakim rzeczywiście był bolszewizm w umysłach obrońców dawnej Rosji. niegotowych na żadne kompromisy z nikim, gotowych tylko walczyć do upadłego, do śmierci własnej ojczyzny, o to, żeby imperium rosyjskie nie zostało uszczuplone ani o milimetr kwadratowy. Ale pojawianie się pytań, które nazwał pan dla pana irytującymi, ma też sens, by odpierać, bo one się będą pojawiały w debacie publicznej. Te odpowiedzi, które pan profesor tu przedstawił, powinny być utrwalane. Wydaje mi się, że Taka jest też logika. Wracając do Piłsudskiego, czy wydarzenia roku 1919 wskazywały, że Józef Piłsudski liczył się z tym, że będzie nowa ofensywa Armii Czerwonej, być może nawet brutalniejsza, czy był zaskoczony takim scenariuszem? ofensywa Armii Czerwonej, która spadnie na Polskę w 2020 roku, była przygotowywana dopiero od stycznia 2020 roku. W 2019 roku niemal do końca trudno było jeszcze przewidywać dokładnie scenariusze, które mogły być rozgrywane w następnych miesiącach. Piłsudski nie był, to od razu podkreślę, swój pogląd oparty także na źródłowej analizie, nie był bezbłędnym obserwatorem sceny polityczno-militarnej na wschodzie. Piłsudski bowiem zakładał i na tym polegała jego pomyłka, że wojna domowa w Rosji potrwa znacznie dłużej, że biali będą silniejsi niż on myślał, że nie uda się bolszewikom tak szybko, to jest właściwie do końca roku 19, ograniczyć całej białej Rosji tylko do Półwyspu Krymskiego, no, z którego realnego zagrożenia dla dominacji bolszewików nad ogromnymi przestrzeniami Imperium Rosyjskiego nie mogło powstać, nie mogło zaistnieć takie zagrożenie. I to właśnie błędne założenie Piłsudskiego, że, że biali będą silniejsi, że biali dłużej będą sprawiali zasadniczy kłopot bolszewikom, sprawiło, że musiał improwizować, przyspieszyć niejako swoje przygotowania do zawarcia sojuszu z resztkami, powiedziałbym, niepodległej Ukrainy, wypieranymi przez ofensywę bolszewicką pod koniec XIX roku, czyli z Petlurą, i że ten swój wielki program geopolitycznej ofensywy będzie musiał realizować warunkach no znacznie trudniejszych przed czasem który liczył że będzie mu dany bolszewicy bowiem już rzeczywiście od stycznia roku 20 po faktycznym pokonaniu całkowitym pokonaniu białych będą mogli przystąpić do planu A, od którego zaczęliśmy także naszą dzisiejszą audycję, to znaczy do planu wielkiego natarcia poprzez trupa Białej Polski na Berlin, przemiany Europy narodów w Europę Czerwoną, Europę Sowieckich Republik Komunistycznych. Historia Żywa